Rozdział XIX. Światło wiecznego życia jaśnieje w duszy króla Lamoni i widzi on odkupiciela. Król, królowa, Amon i słudzy króla popadają w ekstazę i niektórzy z nich widzą aniołów. Amon jest cudem ocalony. Chrzci wielu i zakłada pośród nich kościół. I po dwóch dniach i dwóch nocach gotowali się, aby złożyć ciało króla w grobowcu zbudowanym dla chowania zmarłych. I królowa. Usłyszawszy o sławie Amona, posłała, aby do niej przyszedł. I Amon uczynił, jak mu nakazano, poszedł do królowej i chciał wiedzieć, czego od niego żąda. I królowa powiedziała mu, słudzy mego męża uczynili mi to wiadomym, że jesteś prorokiem świętego Boga i że masz moc czynienia wielkich cudów w jego imię. Jeśli tak jest, chcę, abyś poszedł i zobaczył mego męża, gdyż już przez dwa dni i dwie noce leży na łożu i niektórzy mówią, że nie umarł, a inni, że umarł i cuchnie i że powinien być złożony w grobowcu, ale jeśli chodzi o mnie, mnie on nie cuchnie. Tego właśnie pragnął Amon, bo wiedział, że król Lamoni jest pod wpływem mocy Bożej i że ciemna zasłona niewiary została zdjęta z jego umysłu, a światło, które oświeciło jego umysł jest światłem chwały Bożej, cudownym światłem dobroci Boga. Amon wiedział, że światło wiecznego życia zajaśniało w duszy króla. Chmura ciemności została rozproszona, a światło to przelało w duszę króla tak wielką radość, że zmogła ona jego naturalne ciało i został zabrany w Bogu. To, co prosiła królowa, było więc jego pragnieniem. I Amon poszedł zobaczyć króla, jak chciała królowa. Zobaczył go i wiedział, że nie jest martwy. I powiedział królowej, on nie umarł. Lecz śpi w Bogu i jutro powstanie, dlatego nie chowajcie go. I Amon zapytał ją, czy wierzysz w to? I odpowiedziała, nie mam na to żadnego dowodu. Z wyjątkiem Twego słowa i słowa naszych sług jednak wierzę, że stanie się, jak powiedziałeś. I Amon powiedział jej, błogosławiona jesteś z powodu swej wielkiej wiary. Mówię Ci, niewiasto, że nie było tak wielkiej wiary pośród wszystkich nefitów. I stało się, że czuwała ona przyłożu swego męża do tej samej pory następnego dnia, kiedy to, jak powiedział Amon, miał powstać. I stało się, że zgodnie ze słowami Amona powstał i gdy to uczynił, wyciągnął rękę ku swej żonie i powiedział Bądź błogosławiona i błogosławiony niech będzie imię Boga, albowiem tak jak pewne jest, że żyjesz, widziałem mego odkupiciela. Przyjdzie on na świat. Urodzi się z kobiety i odkupi wszystkich ludzi, którzy uwierzą w Jego imię. I gdy król wypowiedział te słowa, wzruszenie przepełniło mu serce i ponownie osunął się na ziemię, odczuwając wielką radość. I królowa także osunęła się, będąc przejęta duchem. I Amon, widząc, że tak jak się o to modlił, duch Pana został przelany na jego braci i lamanitów, którzy byli, Przyczyną wielkiej żałości pośród nefitów, to jest pośród całego ludu Boga z powodu zła, które wyrządzali i swych tradycji, upadł na kolana i zaczął się z całego serca modlić, dziękując Bogu za to, co uczynił dla jego braci. I jego także przejęła radość. I tak wszyscy troje osunęli się na ziemię. I kiedy słudzy króla zobaczyli, że król, królowa i Amon osunęli się na ziemię, oni również zaczęli modlić się do Boga, opanowani strachem przed Panem, gdyż byli to ci, którzy stanęli przed Królem, świadcząc o wielkiej mocy Amona. I stało się, że wzywali imienia Pana z całej mocy, aż wszyscy osunęli się na ziemię, z wyjątkiem jednej lamanitki o imieniu Abisz, która wierzyła w Pana od wielu lat z powodu niezwykłego widzenia swego Ojca. Wierząc więc w Pana, lecz nigdy tego nie wyjawiwszy innym Gdy zobaczyła, że wszyscy słudzy Lamoniego osunęli się na ziemię A jej pani królowa, król i Amon leżeli wyciągnięci na ziemi Wiedziała, że stało się to dzięki mocy Bożej A uważając, że jest to okazja, by rozgłosić co się stało ludziom Aby zobaczywszy, uwierzyli w moc Bożą Pobiegła od domu do domu, rozpowiadając o tym I zaczęli się zbierać w domu króla Przyszło ich wielu I ku swemu zdumieniu ujrzeli króla, królową i sługi leżących na ziemi A wszyscy leżeli niczym martwi Zobaczyli też Amona i widzieli, że jest Nefitą I ludzie zaczęli szemrać między sobą Niektórzy mówili, że jest to wielkie zło, które spadło na nich To jest na króla i jego dom Ponieważ pozwolił, aby Nefita pozostał w ich kraju Inni ganili ich, mówiąc Król sprowadził to zło na swój dom, ponieważ zabijał sługi, których stada zostały rozpędzone przy wodopoju Sebus. Także ci, którzy zatrzymując się przy wodopoju Sebus rozpędzali stada należące do króla, wyrzucali im wiele, bo byli gniewni na Amona za zabicie przy wodopoju Sebus wielu ich braci, gdy bronił stad króla. I jeden z nich, którego brata Amon zabił mieczem, będąc rozgniewany na Amona, wyciągnął miecz i przystąpił, aby uderzyć nim Amona i zabić go. I gdy podniósł miecz, by go uderzyć, sam padł martwy. Widzimy więc, że Amon nie mógł być zabity, bo Pan powiedział Mosiaszowi jego ojcu, oszczędzę go i stanie mu się według Twojej wiary. Mosiasz powierzył go więc Panu. I stało się, że gdy tłum ujrzał, że ten, który podniósł miecz, by zabić Amona, padł martwy, opanował ich wszystkich strach i nie śmieli wyciągnąć ręki, by dotknąć jego czy kogokolwiek z tych, którzy osunęli się na ziemię, a będąc zdumieni, zaczęli znowu rozprawiać nad przyczyną tej wielkiej mocy i co to wszystko ma znaczyć. I wielu mówiło, że Amon jest wielkim duchem i inni, że jest posłany przez wielkiego ducha. Jeszcze inni ganili wszystkich, mówiąc, że jest on potworem posłanym przez Nefitów, by ich dręczyć. Byli jeszcze ci, którzy mówili, że Amon został posłany przez Wielkiego Ducha, aby ich dręczyć za zło, które czynili, że Wielki Duch zawsze pomagał Nefitom, wyzwalał ich z rąk Lamanitów i zgładził tak wielu ich braci Lamanitów. I tak zaczął się pomiędzy nimi ostry spór. Gdy się tak spierali, służąca, dzięki której zebrała się ta rzesza, przybiegła i gdy zobaczyła ich poróżnienie, bardzo się zasmuciła, aż do łez. I stało się, że podeszła i wzięła za rękę królową, myśląc, że może podniesie ją z ziemi. I gdy tylko dotknęła jej ręki, królowa powstała i zawołała na głos. O błogosławiony Jezusie, któryś zbawił mnie od straszliwego piekła. O błogosławiony Boże, miej litość nad tym ludem I gdy tylko to wypowiedziała, odczuwając wielką radość Złożyła ręce i powiedziała wiele słów, których nie rozumieli A uczyniwszy to, wzięła za rękę króla Lamoniego i powstał I widząc spór pośród swego ludu Natychmiast zaczął ich napominać i nauczać tego, co usłyszał od Amona I ci, którzy go słuchali, uwierzyli i nawrócili się do Pana jednak było pośród nich wielu, którzy nie chcieli słuchać, dlatego poszli swoją drogą. I stało się, że gdy Amon powstał, on także ich nauczał jak też wszyscy słudzy Lamoniego, i wszyscy głosili im to samo, że doświadczyli przemiany serca i nie pragnęli więcej czynić zła. I wielu świadczyło ludowi, że widzieli aniołów, rozmawiali z nimi i że ci mówili im o sprawach bożych i jego prawości. I stało się, że wielu dało wiarę ich słowom I ci, którzy uwierzyli, zostali ochrzczeni Stali się sprawiedliwym ludem I założyli pośród siebie Kościół Taki był początek dzieła Pana pośród Lamanitów I tak Pan zaczął przelewać na nich swego ducha I widzimy, że Jego ramię jest wyciągnięte do wszystkich Którzy nawracają się i wierzą w Jego imię